dziesi rano. Polskie Radio 24 Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Turka programu. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu. Komentarz. Razem z nami jest pani doktor Małgorzata Bonikowska, Centrum Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Think Tanku, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Pani doktor, dzień dobry.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 Ugrupowaniem, które zostało założone raptem w marcu. Z drugiej strony to jest efekt popularności samego Radewa. W Bułgarii prezydent ma bardzo niewielkie uprawnienia, więc y, łatwo mu krytykować rządzących, natomiast sam nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania, bo po prostu nie mają kompetencji. Więc Radew przez te dwie kadencje skutecznie y,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 uważny obserwator jest w stanie wskazać no, na pewne pustosłowie, które za tym y, idzie. Y, z drugiej strony postępowa Bułgaria prezentowała się jako partia taka y, socjalno-odwołująca się także do wartości y, narodowych, y, ale faktycznie unikająca jakichś Tutaj jednoznacznych y, deklaracji co do kierunku y, polityki, zwłaszcza w, w kwestiach międzynarodowych. Można jeszcze tylko y, wskazać, że z jednej strony prezentowała się jako taka partia socjalna, z drugiej strony, mimo tego y, zdawałoby się lewicowego profilu, jednak konserwatywna w kwestiach y, obyczajowych.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 a to oznacza odsunięcie od władzy dotychczasowego rządu technicznego Andrzeja Giurowa, który był jednoznacznie proukraiński, między innymi zawarł teraz umowę o współpracy na rzecz bezpieczeństwa. To oznacza, że współrządzić nie będzie.